Sygnały świata. Poznań Wielkopolska. Wakacje, myślę, że każdy z nas chciałby wypocząć jak najlepiej i uniknąć sytuacji trudnych, a zwłaszcza wypadków. Docent Anna Goc więckowska Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani docent, co zrobić w takich sytuacjach, kiedy jednak się nam coś zdarzy? To znaczy jakiś drobny uraz, zatarcie oka, brudem. W przypadku zatarcia oka, czy dostanie się piasku do oka? Najprostszą sprawą jest przepłukanie oka i najlepiej zrobić to zwykłą przygotowaną wodą, położyć dziecko na łóżku, przepłukać wodą z kieliszka przygotowaną. Jeżeli mimo tego narzeka, że ma uczucie ciała obcego, że coś przeszkadza, że uwiera, to niestety należy zasięgnąć w takich przypadkach pomocy specjalisty, I zgłosić się albo do okulisty rejonowego, albo na ostry dyżur okulistyczny. Dzieci są na tyle aktywne i nie przejmujące się drobnymi przypadłościami, że jeżeli się rzeczywiście nie stało nic poważnego, to zwykle dziecko nie narzeka po przepłukaniu i nawet jeżeli czuje mały dyskomfort, to nie zgłasza nam tego także możemy się oprzeć na tym, co mówi dziecko. Natomiast jeżeli to jest małe dziecko, które nie mówi To musimy baczniej obserwować, jeżeli przymyka oko, jeżeli oko robi się czerwone, jeżeli oko łzawi, reaguje dziecko przymknięciem szpary powiekowej na ostre światło, to już to jest też objaw niepokojący. Podobnie, jeżeli popatrzymy na nasze dziecko po nocy i widzimy, że powieki są sklejone wydzieliną ropną, To jeżeli obserwujemy to bezpośrednio po urazie i nie jest tej wydzieliny ropnej dużej, i oko nie jest mocno czerwone, to można to jeszcze uznać za normę, natomiast jeżeli stan ten utrzymuje się, to na pewno trzeba się zgłosić ze specjalisty. by jakieś uderzenie, było tutaj jakieś uszkodzenie gałki ocznej. Urazy tępe są niebezpieczne dla oczu i generalnie mogą powodować bardzo liczne, poważne konsekwencje. Oczywiście zależy to od siły urazu. Jeżeli jest to uderzenie niewielkiego stopnia, chociaż to trudno nam często stopniować, czasami zdarza się, że niestety nie jesteśmy świadkami tego, co się wydarzyło, a dzieci bojąc się kary, nie mówią prawdy. Więc myślę, że niestety należy przyjąć zasadę, że bezpieczniej zawsze jest mimo wszystko zgłosić się do specjalisty i skontrolować stan oka, niż później mieć poczucie zaniechania działania. My, badając dzieci, stosunkowo często widzimy odległe konsekwencje urazów. Człowiek mając dwoje oczu, Często nie zauważa, że gorzej widzi jednym okiem, a dzieci nawet jeżeli mają świadomość tego, że coś się dzieje i że gorzej widzą jednym okiem, nie przyznają się do tego z tego powodu, o którym przed chwilą mówiłam, albo no tak powiedzmy na wszelki wypadek. Wspomniała Pani o daleko idących konsekwencjach nieleczonych urazów. Ich rzeczywiście może być dużo. My obserwujemy dzieci, u których dochodzi do odwarstwienia siatkówki, na przykład na skutek silnego tempego urazu piłką czy kulką śniegową, chociaż to y, akurat uraz nie na czasie. O tej porze roku to mogą być urazy owocami, bo dzieci zdarza się, że strzelają z procy na przykład niedojrzałymi jabłkami czy y, śliwkami. I taki silny uraz dla oka może spowodować, tak jak już wspomniałam, albo odwarstwienie siatkówki, albo zmiany w oku w jego budowie, które mogą doprowadzić do wzrostu ciśnienia w oku, czyli do jaskry wtórnej. Także po takich silnych urazach to rzeczywiście wskazana jest okresowa kontrola okulistyczna. Na ten sporo uczuleń i również tutaj mogą reagować oczy. Taką częstą przyczyną odczynów alergicznych są ukąszenia przez owady. Jeżeli dziecko nie reaguje odczynem ogólnym z pojawiającą się dusznością, z problemem od z oddychaniem, to oczywiście można próbować leczyć tak zwanymi domowymi sposobami, czyli zrobić chłodny okład na oko, I po prostu przeczekać. Zwykle obrzęk ustępuje, natomiast jeżeli obrzęk silnie narasta i pojawiają się niepokojące objawy w zachowaniu dziecka, to natychmiast należy również udać się na studium. Latem często nakładamy okulary przeciwsłoneczne. Szczególnie dotyczy to dzieci o jasnej karnacji, dzieci, które mają niebieskie tęczówki, jasne włosy, ponieważ ich oczy są bardziej narażone na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Lepszym rozwiązaniem niż zakładanie takich najzwyklejszych ciemnych okularów, które pozbawione są filtrów jest założenie czapki z dużym daszkiem. Natomiast jeżeli decydujemy się już na ciemne okulary, na okulary przeciwsłoneczne, które zakładamy dziecku, no to powinny być okulary kupione u optyka, które mają dobry filtr. Dlatego, że założenie okularów słonecznych, które nie mają filtru, powoduje rozszerzenie źrenicy i tak naprawdę narażamy siatkówkę naszych dzieci na szkodliwe działanie promieni słonecznych, nie zabezpieczając ich oczu przed szkodliwym działaniem słońca. Co warto zabrać w podręcznej apteczce, którą zabieramy na wakacje, myśląc o urazach oczu? Jeżeli zdarzy nam się w okresie wakacji, że wystąpi zapalenie spojówek, które manifestuje się delikatnym zaczerwienieniem oczu i wydzieliną, to zwykle jest stan, który ustępuje samoistnie, także nie ma tutaj konieczności leczenia y, antybiotykiem. Natomiast jeżeli zdarzy się, że dojdzie do... Um... Zadrapania rogówki. To jest taka sytuacja, która zdarza się stosunkowo często w różnych sytuacjach życiowych. To Takimi lekami, które można zastosować doraźnie są żele mające działanie ochronne na oko, które można kupić w aptece bez recepty, również krople zawierające sulfonamidy. Myślę, że to jest taki zestaw, który zawsze warto mieć w apteczce. Warto mieć również w apteczce zawsze sól fizjologiczną, która w różnych sytuacjach umożliwi nam wypłukanie z oka y, ciała obcego. Czy to będzie owad, czy to będzie każde inne ciało obce, to najlepiej zrobić to jednak płynem miałowym i sól fizjologiczna jest takim najlepszym środkiem tutaj. No zawsze musimy mimo wszystko pamiętać o tym, że nasza rola polega przede wszystkim na tym, żeby nie zaszkodzić, prawda? Ja wiem, że najłatwiej się daje zalecenie odnośnie wychowania niewłasnych dzieci, ale no musimy też wpajać dzieciom to, że powinny mówić o tym, co się stało, że nie możemy narzucać im takiego modelu, że one się boją przyznać do tego, co zrobiły. My, badając małych pacjentów, bardzo często no nie jesteśmy w stanie od nich dowiedzieć się, czy do skaleczenia oka doszło na skutek urazu patykiem czy użycia igły, czy drutu i myślę, że to mimo wszystko wynika w pewnym stopniu z naszych błędów wychowawczych, że po pierwsze no, dzieci czasami małe, pozostawione są sobie same i nie podlegają nadzorowi takiemu, jaki jest konieczny, a z drugiej strony później każemy je bez sensu w sytuacjach, kiedy no, powinniśmy z nimi rozmawiać i tłumaczyć im, że no, jeżeli już popełniły błąd, to niech mają odwagę przyznać się do tego, co zrobili. A w razie potrzeby oczywiście zawsze możemy zgłaszać się do szpitala, do lekarzy i tutaj możemy liczyć na pomoc. Oczywiście. Docent Anna Goc Więckowska, Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękuję bardzo. posuhaan Dzień dobry, panie Paweł. Dzień dobry, panie Jerzy. Jest niedziela rano, tak? Czy jest niedziela rano? No, powolutku, tak, rano. Czyli rano, o czym rozmawiają faceci? Rano o kobietach? Mogą porozmawiać. Proszę bardzo, co pan sądzi o kobietach? Znaczy, o tym, jak kobiety myślą, że chcą być kochane, powiem dokładnie. A to jest tytuł książki, panie Pawle? Tak, Kazimierza Brandysa. Książka jest nagrana, uśmiecham się, bo jest nagrana na dwóch kasetach. Czyli nie o kobietach, o książce dzisiaj. O książce, ale książka ma tytuł Jak być kochanym czyta Mirosława Dubrawska. Polecam bardzo tę książkę, głównie z powodu Mirosławy Dubrawskiej, tak jak ona czyta. Narratorka książki, bo książka jest pisana z pozycji kobiety, to znaczy tego, jak mężczyzna myśli, że kobieta myśli, czy Kazimierz Brantysek myśli i narratorka pracuje w radiu. Prowadzi taką audycję radiową, gdzie opowiada o życiu. Audycja ma podobno ogromne powodzenie wiele osób do niej dzwoni, poznają na poczcie nawet, a ona leci do Paryża i przypomina sobie o swojej wielkiej miłości, o tym, jak chciałaby być kochana i dlatego do pana się zwracam z tym pytaniem jak pan myśli jak kobiety chcą być kochane Paryż kobiety no to piękny świat panie kochany Nie panie Jerzy nie Paryż ani kobiety, tylko o tym jak co pan myśli o tym jak kobiety chcą być kochane powtórzę bardzo pytanie jeszcze raz emocje uczucia miłość to czy znaczy, jest najważniejsze w tym jak kobieta chce być kochana uczucia są najważniejsze według pana Tak mi się wydaje znaczy tak panu jako mężczyźnie się wydaje bo ja cały czas podkreślam tą książkę piszą mężczyzna a próbuję napisać co on sobie wyobraża jak kobieta chciała być kochana pan mówi że według pana najważniejsze są uczucia a badania są Socjologiczno-psychologicznie, może dla kobiety najważniejsze jest poczucie pewności, zapewnienie stabilizacji, a wcale nie uczucia. I tym się różnią kobiety od mężczyzn. Podobno książka opowiada o miłości kobiety w czasie wojny. To znaczy, ona zajmowała się pewnym mężczyzną, mężczyzna się ukrywał i ona opiekowała się nim, czyli przeprowadzała, mu znajdowała kolejne kwatery, ukrywała go i kochała się w tym mężczyźnie I uważała, że on też ją kocha, no bo ona była jedyną osobą, jedynym kontaktem jego ze światem. Mężczyzna nie kochał jej, bo uważał, że ona unidas zawodowo jest tym czym jest, czy łączniczką. Spotykają się po wojnie, kiedy on jest wrakiem człowieka i ona ciągle go kocha, pomimo, że on jest wrakiem człowieka i próbuje mu znowu zorganizować życie. I on wyskakuje przez okno na końcu, powiem Państwu od razu, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak ona próbuje uświadomić sobie, czy opowiedzieć o tym, dlaczego ona w stanie jest go kochać ponownie. To znaczy, dlaczego, kiedy wrócił do niej facet, który był skończonym aktorem, bo mężczyzna był aktorem, który żył z tego, że w barze opowiadał, jak to uciekł Niemcom, za to mu Wszyscy stawiali alkohol, on się upijał, czyli był alkoholikiem I on wrócił, przyszedł do niej i ona go przyjęła I próbowała jeszcze raz ukryć przed światem I o tym jest ta książka, czyli o tym jak Kazimierz Brandys Wyobraża sobie, że kobieta chciała być kochana Ile kaset? Dwie, czyta Mirosława Dubraka genialnie A polecał genialnie Paweł Kamzo. Razem z Jerzem nie mniej genialnie